Spotkanie polowe Ciech Sarzyna w samym sercu żuław. Oglądaliśmy pszenicę, oglądaliśmy kukurydzę, oglądaliśmy rzepaki. Oglądaliśmy najbardziej chyba znany w wielu wariantach preparat chwastoks. Zna go chyba każdy rolnik w Polsce. Od niego zaczęliśmy nasz pokaz. Ze mną jest pan Jacek Skwira, który mówi, że firma będzie bardzo mocno poszerzała swoje portfolio, ilość produkowanych, oferowanych przez siebie środków chemicznych. Jak bardzo to ma wzrosnąć? Ile jest ich w tej chwili? Ile ich ma być? Chcemy podwoić liczbę naszych produktów. Obecnie mamy 25 zarejestrowanych produktów. W ciągu następnych 4 lat chcemy przekroczyć liczbę 50. Nie jest to przypadkowe, jak każda firma, mamy plany wzrostu. Chcemy podwoić nasze udziały w rynku. Dzisiaj jesteśmy największym polskim producentem środków ochrony roślin i aby móc zrealizować ten cel rozwijamy się wielowektorowo. To jest zatrudniamy ludzi, poszerzamy portfolio produktów, budujemy wiedzę, pogłębiamy nasze relacje z naszymi klientami, czego dowodem jest nasze dzisiejsze spotkanie. Żuławy. To jeden z najbardziej intensywnych regionów produkcji, tak jak Pani wspomniała, zboża, rzepak, kukurydza. Do tej pory Ciech Sarzyna jest liderem, jeśli chodzi o herbicydy rzepaczane. Nasza strategia to poszerzenie zakresu upraw. Oprócz zbóż jesteśmy bardzo mocni chcemy wejść w inne uprawy polowe, a głównie właśnie rzepak i kukurydza. Co więcej, planujemy rozszerzenie portfolio z istniejącego portfolio herbicydów. Chcemy istotnie zwiększyć nasze udziały w segmencie fungicydów, a w drugiej kolejności myślimy o regulatorach wzrostu i insektycydach. Jako największa polska firma oferująca środki ochrony roślin pokusić byście się mogli tak troszeczkę dla misji o rejestrację również w mniej typowych, mniej znanych uprawach. Czy również myślicie o tym? Istnieją na to specjalne procedury, tak zwane rejestracje małoobszarowe i oczywiście jesteśmy w kontakcie z różnego rodzaju organizacjami producenckimi i tam, gdzie istnieje taka potrzeba, Jesteśmy otwarci i wspieramy takie inicjatywy. Wspomniała pani o naszej flagowej marce Chwastox. Uzyskaliśmy rozszerzenie właśnie preparatu Chwastox na uprawy mało obszarowe. To jest możliwe dla każdego produktu. Jeśli dana uprawa nie ma zarejestrowanego produktu, ta procedura jest relatywnie prosta. i Grupa Ciech jest otwarta na takie propozycje.